Koszmar Księga Sędziów Osiemnasty rozdział i przeczytajmy początek pierwszego wiersza w tym czasie. Nie było jeszcze króla w Izraelu I to jest to jest zwrot, który już napotkaliśmy wcześniej w tej księdze I jeszcze dwa razy go usłyszymy na przestrzeni tych ostatnich pięciu rozdziałów tej księgi I autor tej księgi, najprawdopodobniej Samuel, ale nie mamy takiej pewności nie miał łatwego zadania spisując te ostatnie rozdziały tej księgi, gdyż zawierają one opisy gwałtu, przelania krwi, brutalności, wojny cywilnej, zabobonów, rozdarcia jeśli chodzi o, o kwestie jakiejś jedności narodowej bałwochwalstwa i nie są to przyjemne rozdziały nie są to tak jak wcześniejsze rozdziały opisujące bohaterów czy bohaterskich sędziów którzy ratują naród tutaj raczej widzimy pewien narodowy Rozkład zarówno pod względem właśnie takiego życia cywilnego, jak i upadku moralnego i rozkładu religijnego. I powtarzający się właśnie tutaj ten refren, myślę, że nie jest przypadkowy, jak nic w tym doskonałym słowie, ale jest to celowe, aby zwrócić naszą uwagę na źródło, czy przyczynę czy powód, dla którego ten naród znalazł się w takim położeniu w tym czasie nie było jeszcze króla w Izraelu i w kilku innych jeszcze miejscach mamy dodane ale każdy czynił to, co mu się podobało albo dosłownie to co było dobre w jego oczach I tak zresztą kończy się Ta księga Taki jest ostatni wiersz tej księgi Ale przecież Wcześniej Kiedy nie było jeszcze Króla Izraela Nie zawsze tak sytuacja wyglądała kiedy popatrzymy na te czasy, czy to pod przywództwem Jozłego, czy nawet wcześniej Mój Rzesza, czy też kiedy popatrzymy na to, co działo się właśnie za czasów niektórych tych sędziów, to widzimy, że nie, nie zawsze, nie, nie cały czas było tak tragicznie. A więc najprawdopodobniej intencją tych słów nie było wskazanie na to, że monarchia czy ustanowienie ziemskiego króla nad nimi rozwiąże problem i zapanuje porządek i zapanuje jakiś raj na ziemi pod panowaniem króla, gdyż widzimy, że również później, kiedy przyszli ci królowie Izraela, to widzimy, że ta narodowa huśtawka nadal miała miejsce. I co jeden król doprowadził do jakiejś reformy, jakiejś przemiany, jakiegoś porządku, tak następny prowadził ich zupełnie w inną stronę. I działo się gorzej. A jednak natchniony Duchem Bożym autor tej księgi czterokrotnie w tych ostatnich rozdziałach podaje nam tę informację że nie było w tamtym czasie króla w Izraelu i myślę, że ta myśl, która z tych wierszy przebija, to to, że w tamtym czasie brakowało tak naprawdę władzy w Izraelu brakowało jakiegoś źródła autorytetu ale właśnie każdy czynił to, co było dobre w jego oczach, to co jemu się podobało, to co każdy dla siebie uważał za słuszne. I myślę, że te ostatnie rozdziały tej księgi są tak, takim część, taką częścią Bożego Słowa, która opisuje historię, nie wdając się nawet za bardzo w jakieś moralne wyjaśnianie tego wszystkiego. Po prostu mamy tutaj pokazane świadectwo historii. Tego, do czego prowadzi taka postawa w sercach ludzi, którzy nie liczą się z żadnym autorytetem, którzy nie, uzna, nie uznają nad sobą żadnej władzy, ale każdy jest władzą dla siebie samego. Każdy czyni to, co mu się podoba. Każdy czyni to, co jest dobre w jego oczach. I wielu dzisiaj ludzi uważa, że to jest szczyt wolności. Wielu ludziom wydaje się, że jeśli mogliby robić to, co im się podoba, to byliby prawdziwie wolni. Ale te historie tutaj dowodzą tego, że taka postawa w sercach ludzi prowadzi do chaosu, prowadzi do rozkładu. Zarówno rodzinnego, jak i społecznego Prowadzi do konfliktów Ludzie, którym pozwoli się na wolność Robienia tego, na co mają ochotę Okazuje się, że z tego nie wychodzi za wiele dobrego Ale z człowieka wychodzą najgorsze podłości I ludzkie, ludzki egoizm i ludzka pycha i ludzkie interesy prywatne biorą górę nad dobrem drugiego człowieka nad dobrem rodziny nad dobrem społeczeństwa nad dobrem narodu to wszystko przestaje istnieć to tak jakby w tym fizycznym świecie zabrakło tej siły przyciągania która to wszystko trzyma w jakiejś spójności Nie ma jakiejś uniwersalnej siły, która to wszystko trzyma w jakichś ryzach. Jeśli by tej siły zabrakło, wszystko się rozsypuje na strzępy. Dokładnie to, co się dzieje tutaj w tym narodzie. o tym opisują te, te następne rozdziały. I chociaż nie jest to łatwy materiał do czytania i tym bardziej do zwiastowania publicznego, myślę, że jest to konieczne, abyśmy sobie abyśmy na to poświęcili czas byśmy rozważyli w świetle tego, co tutaj oglądamy postawę naszych własnych serc i naszego życia i naszego stanu, w jakim my się znajdujemy jako Kościół czy rzeczywiście mamy nad sobą jakiś autorytet, któremu wszyscy podlegamy czy jest jakaś zewnętrzna siła? Czy jest jakiś zewnętrzny król? Czy jest jakaś moc nad naszym życiem, która dyktuje nam, jak mamy żyć i my się temu poddajemy? Czy też próbujemy przejmować stery naszego życia w nasze własne ręce i chcemy sobie żyć tak, jak nam się podoba i jak jest słuszne w naszych własnych oczach? Obyśmy Patrząc na konsekwencje, jakie towarzyszyły takiemu kierunkowi w życiu tego narodu, uświadomili sobie, że nas czeka dokładnie to samo. I to, jak zobaczymy, ma różne oblicza. To nie jest zawsze, że jeśli ktoś taką przyjmuje postawę, to zawsze w tym samym miejscu skończy. Ostatecznie skończy w tym samym miejscu. Ale droga tam może być bardzo różna. Dla jednych właśnie będzie to, będą to tragedie rodzinne Dla innych będą to Jakieś upadki moralne Jeszcze dla innych będzie brak Jakiegoś związku z innymi ludźmi Jakieś wyobcowanie Jakieś y, y, życie takie właśnie Dla siebie egoistyczne, puste Bezwartościowe Bóg Uczynił ten świat i Bóg od samego początku wszczepił w ten świat pewien porządek i pewną hierarchię autorytetów. I widzimy na samym początku, kiedy tylko człowiek został stworzony, został poddany od samego początku autorytetowi Bożego nakazu. Z jednej strony otrzymał przykazanie Które oznaczało czynienie wiele Miał się zająć tym stworzeniem Miał pielęgnować to stworzenie Miał się zrealizować w swoim powołaniu W czynieniu tego do czego Bóg go powołał Stawiając go w tym świecie Który stał przed nim otworem I z drugiej strony był zakaz Nie będziesz się tykał tej rzeczy nie będziesz brał tej rzeczy Nie będziesz jadł z tego drzewa Od samego początku Widzimy wezwanie do czynienia czegoś I widzimy zakaz Po co? Aby człowieka zniewolić? Aby człowieka unieszczęśliwić? Aby Bóg czerpał jakąś przyjemność W ograniczaniu wolności człowieka? czy raczej, aby zapewnić człowiekowi możliwość rozwoju w uznawaniu ciągle nad sobą wyższego autorytetu który wie lepiej i w ten sposób podając się dobremu Bogu ufając dobremu Bogu doświadczać Jego błogosławieństwa i doświadczać tego do czego Bóg go przeznaczył stawiając go właśnie w takim świecie To jest wielka Boża łaska że żyjemy w świecie, w którym jest ustanowiony przez Niego porządek autorytetów. Zarówno w tej sferze moralnej, duchowej jak i w tych naszych doczesnych realiach życia społecznego. Oczywiście tylko Bóg i tylko Boża łaska może odnowić te z, z, skorumpowane umysły ludzi i odmienić ich upadłe serca. Tylko Bóg to może uczynić. Ale czyż nie jesteśmy wdzięczni Bogu również za tą władzę, którą dał nad nami, tą, tą świecką, jak ją nazywamy, tą, tą narodową, tą, która... Zatrzymuje i wiąże ręce bezbożnych ludzi I nie pozwala nieprawości panoszyć się bezkarnie Jeden z komentatorów biblijnych, którego czytałem Powiedział coś takiego, że ten miecz sprawiedliwości Nie jest w stanie odciąć tego korzenia zła ale jest w stanie przycinać gałęzie i uniemożliwiać im swobodny rozwój. I za to powinniśmy być wdzięczni. I za to powinniśmy być wdzięczni i temu powinniśmy z radością się poddawać i jak Słowo Boże nas wielokrotnie wzywa, modlić się za tą władzę którą nam dał. Za tą niedoskonałą, pełną braków ziemskich i niedoskonałości, i często nawet poddaną też korupcji, tych nieprawych serc. A jednak w wielkiej mierze powstrzymującej to zło, które jest w sercach ludzi. Uniemożliwiającej czynienią ludziom tego, na co im się żywnie ma ma ochotę. Apostol Paweł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 przez Boga są ustanowione Prze to, kto się przeciwstawia władzy Przeciwstawia się Bożemu postanowieniu A ci, którzy przeciwstawiają się Sami na siebie potępienie ściągają Rządzący bowiem nie są pod strachem Dla tych, którzy pełnią dobre uczynki Lecz dla tych, którzy pełnią złe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 Przeto trzeba się jej poddawać, nie tylko z obawy przed gniewem, lecz także ze względu na sumienie. Dlatego też i podatki płaczcie, gdyż są sługami Bożymi po to, aby tego właśnie strzegli. Oddawajcie każdemu, co mu się należy. Komu podatek? Podatek. Komu cło? Cło. Komu bojaźń? Bojaźń. Komu cześć? Cześć. I apostoł Paweł nie pisze tego w jakichś y, realiach, które odbiegają od naszych współczesnych. On nie pisze tego w jakimś cudownym kraju, z cudownym władcą, który po prostu wszystkich po głowie głaska i daje im pod, y, obficie, czego sobie życzą. Paweł pisze to z więzienia rzymskiego. Pisze to y, y, żyjąc w, w, tym, w, tym, w tym skorumpowanym systemie rzymskim a więc nie piszę tego w jakichś warunkach, wiecie, gdzie by nie myślał o sobie jakiejś idealnej władzy ale o ziemskiej, zwykłej władzy wcale nie lepszej i myślę niewiele gorszej od naszej po prostu życie, a jednak zobaczcie jak stanowczo wzywa wierzących aby się poddali tej władzy, aby ją szanowali, aby oddawali to, co się należy. W pierwszym liście Piotra w drugim rozdziale i trzynastym wierszu Piotr na tą samą nutę wzywa chrześcijan do posłuszeństwa władzy.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 Abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości. Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem, zbawicielem naszym. A więc, nie pozostaje, Słowo Boże nie pozostawia nam wątpliwości, jaka powinna być nasza postawa wobec tej świeckiej władzy, tej zwierzchności. Tutaj to słowo zwierzchność nie oznacza tylko taką władzę w sensie administracyjnym, ale oznacza wszelkie postawione nad nami autorytety. Czy to są rodzice, czy to jest szef pracy, czy to są jakiekolwiek inne autorytety, które są nad nami postawione. Czytamy, że to jest zamysłem Bożym, aby ten świat w ten sposób funkcjonował. I że jako ludzie tego potrzebujemy i za to mamy być wdzięczni i temu mamy się poddawać. I tyle na temat tej, tej sfery świeckiej. Natomiast jak to ma wyglądać w Kościele Bożym? Jak to, jakie to ma przełożenie na życie w Bożym Królestwie Czyli tutaj potrzebujemy w takim razie całej hierarchii Potrzebujemy całej drabiny, na której poustawiamy ludzi na różnych pozycjach I w końcu będzie jakiś król nad nami Który będzie miał ostatnie słowo w każdej sprawie i absolutną władzę w Kościele no Niektórzy Poszli takim tokiem rozumowania I stworzyli Taką hierarchię Kościelną Gdzie mamy jakiegoś naczelnika Jakkolwiek by się nie zwał Który ma ostateczne słowo I tutaj mówię o człowieku Mają człowieka naczelnika Który jest Zastępcą i reprezentantem Chrystusa na ziemi a więc w jego miejsce zajmuje tą pozycję najwyższą najwyższego autorytetu i potem idzie cała masa dalsza hierarchii aż do samego dołu a na samym dole są ci maluczcy świeccy którzy mają nad sobą swojego takiego czy innego Zwierzchnika, który im mówi jak mają żyć co mają robić, czego nie mają robić i niektórzym również w naszych społecznościach wydaje się, no, że to jest idealny model w kościele że no i my potrzebujemy tego i oczekuje się od pastora, czy od jakiegoś prezbitera, czy od biskupa jakby się nie zwali że to oni nam powiedzą co mamy robić i czego nie mamy robić że to oni nakażą i oni zakażą i oni będą y, takim głosem który my po prostu w naszej y, prostocie się poddamy ale czy rzeczywiście Nowy Testament taki model władzy prezentuje? Otóż czytamy w Nowym Testamencie, że Bóg powołał pasterzy, ewangelistów, proroków, nauczycieli itd. Do czego? Aby oni byli nie panami, nie zwierzchnikami nad wiarą, ale żeby byli sługami, którzy przygotują świętych do dzieła posługiwania i kiedy uczniowie pewnego razu tam między sobą zaczęli dyskutować i myśleć kto z nich największy będzie to Pan Jezus ich przywołuje i mówi nie tak ma być między wami jak jest w świecie a więc chociaż w świecie jest porządek który jest ustanowiony przez Boga jest, są pewne zasady którymi mamy, którym mamy się poddawać i które mamy respektować które mamy czcić które ma, za które mamy być wdzięczni to między nami nie tak ma być a więc tutaj mamy Królestwo Boże na ziemi które różni się od Królestw tego świata i nie możemy przejmować tych wzorców które przez Boga są ustanowione dla Królestwa tego świata do kościoła otóż czytamy że w kościele ci są najwięksi i ci są darzeni największym autorytetem i tymi najbardziej Bóg się posługuje którzy są najniżsi którzy są sługami wszystkich a więc w Królestwie Bożym jest inny porządek jest inna hierarchia oto Apostoł Paweł, kiedy pisze do Koryntian To pisze do nich Nie jako panujący nad wiarą waszą Kiedy pisze do Tymoteusza Tego młodego pastora I napomina go, jak ma pracować Jak ma służyć To nie wzywa go do tego, żeby siebie postawił Nad tymi wszystkimi, którym ma służyć I dyrygować, mają żyć Ale mówi co? Ćwicz się w pobożności I bądź przykładem dla wszystkich Niech Twoje życie świeci przykładem. Mówi, pilnuj siebie, żebyś Ty był pobożnym człowiekiem. Żebyś Ty tak żył, że inni patrząc na Ciebie, będą mogli czerpać w zoo. I wtedy z tego sam autorytet się rodzi. Nie z tego, że ktoś założy jakąś koloratkę, założy jakiś strój specjalny. I sobie tytuł jakiś przyczepi u nazwiska. Przez to, że jakoś, y, y, jakąś pozycję sobie zajmie I będzie sobie uzurpował władzę nad innymi ludźmi nakazywał im, co mają robić, czego nie mają robić Nie tak ma być między wami, Pan Jezus mówi Ale jeśli chcesz być wielki w Królestwie Bożym Jeśli masz w sercu to pragnienie, aby mieć autorytet Aby służyć, aby być użytecznym przez Boga To właśnie służ, to się unisz To patrz na to, gdzie możesz komuś coś dobrego zrobić I pilnuj swojego życia Żebyś był pobożnym człowiekiem Prawdziwie pobożnym Wtedy będziesz miał autorytet Wtedy będziesz miał poważanie Bez żadnej szaty bez żadnej koloratki Bez jakiegoś stanowiska Nie mieć jakiejś nazwy Ale jeśli będziesz pobożnym człowiekiem Ludzie w Kościele będą Cię szanować I będą do Ciebie przychodzić po poradę i będą się liczyć z Twoim słowem. A jeśli masz jakiś tytuł, jeśli masz jakiś autorytet, jeśli założysz na siebie najpiękniejszą szatę i czapkę na głowę, z jakąś włożysz fikuśną, to i tak, to nic Ci nie da żadnego autorytetu to Ci nie przyniesie. Taki papierowy autorytet. Śmieszny, że ludzie o, może tam yy, yy, yy, yy, yy, yy, będą się liczyć z, z Tobą religijnie, ale za Twoimi plecami nie będzie liczył z Twoim słowem, ani z tym, co robisz. W kościele jest czytamy jeden Bóg i jeden Pan. Jeden Pan. Jest Jego Słowo, które jest dla nas wszystkich autorytetem. Apostoł Paweł kiedyś, też kiedy tam w Koryncie, też oni tam między sobą, wiecie, się kłócili, spierali o różne sprawy. W jednej z sytuacji apostoł Paweł mówi, czemu osądzasz cudzego sługę? Mówi, czy on staje, czy upada? do swojego Pana należy i nie miał na myśli jakiegoś biskupa czy jakiegoś człowieka ale ewidentnie w kontekście miał na myśli Pana Jezusa Chrystusa przed którym wszyscy musimy zdać sprawę i do Niego należymy a więc każdy z nas jeśli chcemy tego jeśli, jeśli szczere były nasze słowa i jeśli dzisiaj nasza wiara stoi za tymi słowami Mamy Pana i mamy króla w naszym życiu. Poczytamy. Jeśli ustami wyznasz, że Jezus jest Panem, Panem, władcą, zbawiony będziesz. I to jest jedyna droga, żeby w ogóle wejść do Królestwa, Boża, do Królestwa Bożego. I to jest jedyna droga, żeby się ostać w Królestwie Bożym. Jezus musi być Panem mojego i Twojego życia. Jezus i jego prawo musi być najwyższym autorytetem każdego zboru, każdej społeczności. To, jakie ja mam opinie prywatne, to, jakie my mamy prywatne opinie, te rzeczy nie mogą dominować w kierunku, w którym idziemy. Naszym, naszą jednością nie jest to, że mamy wszyscy takie same opinie. To, to, co nas jednoczy i to, co nas spaja i to, co nas trzyma razem, to nie jest to, że wszyscy siebie przekonamy albo, że ja tutaj, jako na który najwięcej tu mówi, was przekona do tego, co, co ja uważam, co ja myślę. Ale tym, co nas powinno zespajać, to jest właśnie ten jeden Pan. I ta jedna wiara oparta na Jego słowie I w naszej ułomności, w naszych brakach Oczywiście, że nie wszyscy mamy takie samo poznanie. I oczywiście, że co do pewnych kwestii możemy mieć różne opinie. A to nie burzy naszej jedności. I nie musimy tworzyć jakiejś papierowej jedności na takiej zasadzie, że teraz wybierzemy kogoś, kto będzie decydował o tym, w co wszyscy będziemy wierzyć. To nie jest biblijny obraz jedności. Ta jedność nie opiera się na tym, że wszyscy tak samo myślimy i wszyscy tak samo rozumiemy i w każdej sprawie mamy takie same opinie. Nie. Jesteśmy różni. I tak też Bóg sobie to zaplanował, żebyśmy byli różni. I żebyśmy w naszej różnorodności stanowili jedną całość, poddając się jednemu królowi, jednemu Panu. A On, jeśli Jemu się poddamy, to jest w stanie w całej naszej różnorodności uczynić nas jednym ciałem. I jeden wtedy będzie okiem, drugi będzie uchem, trzeci będzie ręką, palcem itd., itd. I to wszystko będzie razem działać mimo różnorodności. Natomiast jeśli zaczynamy iść tym torem myślenia, jakim żyli w tamtym czasie Izraelici, że każdy będzie szedł za tym, co jest dobre w jego oczach, że każdy będzie kierował się tym, co jemu się wydaje za dobre Wtedy mamy bigos Wtedy mamy chaos Wtedy mamy zamieszanie, wtedy mamy rozłamy Wtedy mamy kłótnie I to jest to, co Paweł napisał w do dokorentów Czyż wy cieleśni nie jesteście? Cieleśni, nie duchowi Którzy by byli prowadzeni przez ducha I poddani duchowi I służący Panu, ale co żyjący według ciała Cieleśni każdy na własną nutę. Każdy według własnego się, Każdy tak jak jemu się wydaje najlepsze. I ten nie mógł z tamtym, tamten nie mógł z tamtym. Więc się znaleźli ze swojej grupki. Temu najlepiej. Polos odpowiadał, temu Piotr odpowiadał, temu Paweł odpowiadał. I się zaczęli separować w jednej społeczności. Bo temu się tamto bardziej... A tam, temu, temu, tamto. I zaczęli jeden na drugiego jakieś podejrzenia i oskarżenia i tak dalej oto Bóg i w Kościele nie pozostawił nam takiej wolności w której możemy robić to na co mamy żywnie ochotę to co nam się podoba ale mamy obrawszy Chrystusa za Pana Służyć Mu jako Panu i miłować siebie wzajemnie jako braci. Nie wynosząc na nikogo, nad nikogo, ale czytamy, uniżać siebie samego. Uważać innych za wyższych od siebie. I tylko w taki sposób możemy mieć jedność, o której Biblia mówi. I tylko w taki sposób możemy mieć tą społeczność i tą bliskość którą Bóg zamierzył dla Kościoła. Nigdy nie na zasadzie uzurpowania sobie jakiegoś autorytetu i prawa rządzenia nad, i rozporządzania życiem drugiego człowieka, brata czy siostry. Mówię to w taki dobitny sposób, ponieważ co róż docierają do mnie jakieś takie sygnały i takie sytuacje, gdzie ludzie po prostu próbują narzucać innym swój punkt widzenia swoje jakieś przekonania w takich czy innych sprawach pozornie biblijne czy w jakiś sposób to jest ich rozumienie Biblii ale nie są to kwestie jednoznaczne i niektórzy ludzie po prostu są miotami opiniami innych zamiast w swoim życiu szukać tego Pana, który ich zbawił, który ich powołał do tego, żeby Jemu służyli, to biegają od ludzi do ludzi, pytają się jednego, co mają robić, pytają się drugiego itd. Ja rozumiem, że potrzebujemy rady innych, ale musimy mieć w naszym życiu Pana, który nami kieruje, który nas prowadzi, a nie kierować się jakimiś opiniami ludźmi i, i, i żyć w, w jakimś takim... Yy, z tym co inni mi powiedzą, jak inni mi pokierują To jest bardzo ważne Abyśmy upewnili się I upewniali się Konsultując się z innymi, oczywiście Ale upewnili się, że to jest to co mój Pan ode mnie oczekuje Do czego mój Pan mnie powołał A z drugiej strony byli ostrożni Przed zajmowaniem takiego autorytatywnego miejsca W którym atakujemy innych I potępiamy innych i nakazujemy i zakazujemy innym, jak mają żyć. Apostołowie takiego autorytetu sobie nie przypisywali. To niechaj żaden z nas się nie waży czegoś takiego w Kościele robić. Jeśli chcemy kogoś napominać, jeśli chcemy komuś coś wytknąć, to możemy to uczynić tylko i wyłącznie w duchu czytamy pokory miłości. Bacząc na siebie samego. Tylko w taki sposób. Nie narzucając komuś swoje zdanie. Nie narzucając komuś swoją opinię. Nie próbować, nie próbując stawiać siebie nad kimś. Tak jakbyśmy byli Panem czyjejś wiary. Bóg nam nie dał takiego prawa. I to nie jest droga do jedności w Kościele. To jest właśnie droga do podziałów. To jest droga do rozłamów. Więc tego się strzeżmy. Weźmy sobie do serca to tutaj ostrzeżenie... Jakie, jakie też myślę ta księga częściowo nam pokazuje w tym czasie nie było jeszcze króla Izraela w Izraelu i w tym też czasie plemion Dana szukało sobie dziedzictwa aby się osiedlić gdyż dotychczas nie przypadło mu w udziale żadne dziedzictwo wśród plemion izraelskich i tutaj to, to, to wyrażenie plemię Dana najprawdopodobniej nie opisuje całego plemienia Dana. Gdyż to plemię liczyło 64 tysiące, kiedy oni weszli do Kanaanu. W czwartej Księdze Mojżeszowej w 26 rozdziale o tym możemy przeczytać. Tutaj natomiast czytamy o garstce 600 zbrojnych męża, którzy udali się później do tego miasta, o którym dalej będzie mowa. A więc najwyraźniej jest tutaj mowa o jakiejś tylko części Danitów O, o tym plemieniu, to tak są oni nazywane jako rodzina Jako pewien klan w tym plemieniu Którym było przeznaczone to miasto, o którym dalej będzie mowa To miejmy na uwadze, czytając dalszą część tego rozdziału Wyprawili tedy synowie Dana pięciu mężów ze swoich rodzin Ze swoich okręgów, mężów nader dzielnych. Sorea i Esztaol Pamiętacie te miasta skądś? Sorea i Esztaol kojarzą nam się z czymś? Z Samsonem nam się powinny kojarzyć Tam to właśnie się zaczęło Tam ten Samson właśnie z tego tutaj Rodu Jestem ten, ten sam Ten sam Klan Wyprawili mężów nader dzielnych z Soraya i Esztaol celem przeszpiegowania ziemi, przebadania jej i rzekli do nich, idźcie, przebadajcie ziemię. I oni doszli do Pogórza Efraimskiego aż do domu Michała i zatrzymali się tam przez noc. Tutaj widzimy, że ta historia, której wcześniej czytaliśmy w 17 rozdziale taka rodzinna historia taka wydawałoby się jakaś tam gdzieś na uboczu, w jakimś miasteczku jakiś tam człowiek jakiś tam błąkający się lewita i tak takie, jakaś taka historyjka o jakichś tam paru osobach tutaj się okazuje, że będzie miała wpływ na całe plemię takie małe nieposłuszeństwo takie małe bałwochwalstwo takie małe jakaś tam świątynka jakiś mały posążek małe pieniądze tam wchodziły w grę a tutaj całe plemię zostanie zakażone tym. zatrzymali się tam przez noc a gdy byli w pobliżu domu Michasza poznali głos młodzieńca Lewity Także to. On pochodził z Judy. Wcześniej czytaliśmy o nim, że tam gdzieś był z Judy, przywędrował aż Ale najwyraźniej, nie wiemy, tutaj nie mamy za bardzo wielu szczegółów, gdzieś tam wcześniej już się z nim zetknęli, już tam gdzieś o nim słyszeli, albo jego głos znali, albo coś, gdzieś tam może usługiwał wcześniej. Nie wiemy, nie mam pojęcia jak to było Ale rozpoznali go Wstąpili tam więc i rzekli do niego Kto cię tutaj sprowadził? Się zdziwili, że on tak daleko tam na północy Oni go tam z Judy znali, z południa A on tam na południu I to cię tutaj sprowadził? Co tutaj robisz? I co tu masz za sprawę? A on im odpowiedział tak, a tak postąpił ze mną Michał. Wynajął mnie sobie i zostałem u niego kapłanem. Zobaczcie. No. Ten sobie wynajął kapłana. No więc zapłacił mi tutaj, mieszkam u niego, jestem kapłanem. No to jak jesteś kapłanem, no to mówią do niego. No to zapytaj się Boga, abyśmy się dowiedzieli, czy powiedzie nam się ta droga W którą się wybraliśmy Oto jakbyśmy popatrzyli na mapę To z, z, z, z tych miast Z których oni szli Do domu Michasza Musieli przechodzić koło Sylo Gdzie znajdował się arcykapłan Gdzie znajdowała się skrzynia przymierza Gdzie w tamtym czasie był przybytek I tam było miejsce Gdzie należało pytać się O wyrocznię to było miejsce, które Bóg wyznaczył, żeby ci, którzy pragną poznać wolę Bożą, tam Urim i Tumim się znajdował, te dwa kamienie, przez które Bóg przemawiał w tamtym czasie do swojego ludu. Ale oni najwyraźniej nic z tego nie robili, nie, nie darzyli autorytetem tamtego miejsca, ale nagle tutaj ten jakiś taki samozwańczy kapłan im, o to, to, to jak ty to, kapłanem, to my się ciebie zapytamy, żebyś nam powiedział, co Pan Bóg tutaj myśli o naszej wyprawie. Tam się nie zapytali, tam się nie zatrzymali, gdzie Bóg powiedział, ale tutaj nagle ten im się spodobał, bo głos jego rozpoznali, bo kiedyś coś tam, gdzieś tam, jakiś z nim kontakt, mieli to swojski chłop i jego będą się pytać teraz o to, co Bóg myśli w tej drodze. I on się będzie radził tego posągu ranego, ranego i rytego, który Michał sobie sporządził. I rzekł do nich kapłan, idźcie w pokoju, pod opieką Jachwę. Jest wasza droga, w którą się wybraliście. Nie wiem, czy sam się to wymyślił, czy te, czy te bożki się przewróciły na właściwą stronę, że taki, taki wniosek wyciągnął. W każdym razie takim to przedstawił pobożnie, że oni to uznali za głos samego Boga. I ruszają dalej. Szło wtedy tych pięciu mężów dalej, przybyli do lajsz. I zobaczyli, że lud, który w nim mieszka, żył bez trosko na modłę sydończyków. Cicho i spokojnie, że niczego im nie brakowało z tego, co jest na ziemi. Owszem, nawet mieli dostatki. Będąc zaś z dala od sydończyków z nikim też nie mieli żadnej sprawy spornej jak tak czytać, to taka po prostu ślanka tam w tym mieście, gdzie oni mieszkali sobie. Spokój, bezpieczeństwo, z nikim się nie kłócą, dostatek. Ale jak się weźmie jakieś inne przekłady, to troszeczkę inny tam sens się wydaje być. Robert tam ma, taki stary, to już widzi, że tam troszeczkę inaczej tam to przetłumaczone. I rzeczywiście ten wiersz Jest dwuznaczny Można go tak przełożyć Jak u nas jest tutaj przełożone tak, Taka sielanka i tak i tam, Ale też Można tutaj doszukać się innych rzeczy W tym wierszu I na przykład Biblii Gdańskiej Czytamy Mieszkający bezpiecznie Według zwyczaju sydończyków W próżnowaniu I w bezpieczeństwie Bo nie był kto by ich trapił w onej ziemi albo posiadał królestwo ich Nadto odległymi byli od Sybeńczyków i żadnej sprawy z nikim nie mieli A więc jeśli tutaj też wiersze rozważymy jeśli się się tam co tu jest napisane i też sprawdzałem w innych przekładach to tutaj maluje się nieco inny obraz tutaj wygląda, że było to miejsce w którym oni Właśnie sobie tak żyli bez jakiegoś, jakiejś władzy nad sobą, bo dosłownie tu jest powiedziane, nie mieli żadnego, który by ich kontrolował, który by ich trzymał w ryzach że oni sobie takim tam luźnym życiem żyli, każdy też tam robił, co mu się podobało w próżnowaniu i to słowo bezpieczeństwo, znaczy że oni się czuli bezpiecznie, że tam byli z dala od wszystkich, myśleli, że nic im nie zagraża żadnych tam ani straży, nie mieli, ani wojska nic, po prostu kompletnie się czuli niezagrożeni wszyscy tam wydawali się daleko oni się o nikich nie troszczyli, z nikim żadnej sprawy nie mieli, ani też nikt, nimi się nikt nie troszczył, po prostu no, takie, taką sobie stworzyli przyjemną enklawę, w której sobie tam, wydawało się tak żyli, jak im się podobało i ci Danici przyjrzeli im się i powrócili do swoich braci w Soerea i jesztalu i rzekli do nich ich bracia, co powiecie, no jaki raport macie a oni na to noże, ruszajmy na nich, widzieliśmy bowiem tę ziemię, że jest bardzo urodzajna czy jeszcze chcecie zwlekać, nie lęcie się pójść i zająć tę ziemię. ten wiersz można tak wyrwać z kontekstu i naprawdę powiedzieć z niego dobre, wiecie, takie kazanie, że można... nie, nie lenić się, ruszać się dalej do tej ziemi. I myślę, że to mogłoby to by było uzasadnić. Natomiast tutaj myślę, że jednak musimy trzymać się w tego kontekstu i w kontekście takie wezwanie sugeruje, że oni faktycznie tak się obawiali tam wcześniej, bo pójdzie tej Ziemi, że być może tak jak wiecie, my często przed jakimś tam gdzieś tam iść, nie wiadomo co tam będzie jakie tam olbrzymy może mieszkają albo jakie tam niebezpieczeństwa albo może w ogóle nie warto tam iść do, do, do tego czy tamtego miejsca że yy, yy, taki kawał drogi teraz tutaj już jakoś tam usadowiliśmy na tym południu tutaj jakoś już co prawda ci Filistyni i tak dalej, kłopoty są, ale no, przynajmniej na swoim jesteśmy, a tam pójdziemy teraz w nieznane jakieś nowe tutaj rzeczy te, no tak człowiek się nie wyrywa i oni tutaj tymi słowami najwyraźniej tak próbują ich przekonać i nie tak jak tamci wiecie co za czasów Mojżesza poszli i tam zaczęli opowiadać o przeciwnościach i jak to strasznie będzie ci tutaj to w drugą stronę no nurze, nuże, już się zbieramy, ruszamy, nie ma na co czekać, to, co jeszcze chcecie tej zwlekać czas tam ruszyć i, i, i wsiąść tę ziemię w posiadanie i jeszcze zachęcają ich, mówią, ziemia urodzajna i dalej w wieczu dziesiątym ruszycie, to dojdziecie do ludu beztroskiego, do ziemi przestronnej Bóg dał ją w wasze ręce jako miejsce gdzie nie brak niczego z tych rzeczy, które są na ziemi i najwyraźniej zrobiło wrażenie na tych Danitach. no i faktycznie się tam spakowali i wyruszyli wyruszył więc stamtąd Rudana, Seora i Esztaul w liczbie 600 mężów w rynsztunku bojowym tutaj to co mówiłem wcześniej A więc nie całe plemię nie wszystkie tam 64 tysiące plus cała reszta tylko tutaj mamy 600 mężów w rynsztunku bojowym pociągnęli i rozłożyli się obozem przy Kiriat Jearim w Judzie dlatego miejscowość ta zwie się obozem Dana aż do dnia dzisiejszego ale że ona na zachód od Kiriat Jearim stamtąd przeszli na pogórze Efraimskie i doszli zobaczcie, znowu w to samo miejsce pod sam dom Michalasza tak po drodze tam było, tamtędy właśnie, ko tego domu tego bałwuchwalcy wtedy odezwało się tych pięciu mężów, którzy wyruszyli aby przeszpiegować ziemię Laisz i rzekli do swoich braci czy wiecie, że w tych zabudowaniach znajduje się efot kapłański i bożki domowe i posąg ryty i lany? I gdyby oni mieli trochę rozumu w głowie i gdyby mieli, żeby znali Słowo Boże i wiedzieli, co Bóg myśli o takich rzeczach to by tam weszli i porozbijaliby te bożki, tego kapłana, by strzepali tam, gdzie trzeba i zabrali go ze sobą, żeby po prostu go nauczyć, jak ma służyć Bogu, nie w takim Bogu chwalczym miejscu. Gdyby tylko właśnie był nad nimi ten król, który miał nad nimi rządzić. Gdyby tylko znali Jego Słowo, gdyby znali Jego Prawo, gdyby tylko nie kierowali się tym głupim przekonaniem, że teraz tym się wszystko powiedzie, bo ten kapłan samozwańczy takim powiedział. Gdyby tylko nie dali się omamić Jego Słowo, Jachwę będzie z Wami wszystko będzie dobrze. Gdyby tylko po prostu skonfrontowali to, co ten człowiek i mówi, to, co tam się dzieje w tym domu, z tym, co Bóg powiedział, że nie będziesz sobie czynił żadnej podobizny rany ani l Rytej, ani lanej. Nie będziesz się im kłaniał, nie będziesz się im służył. Gdyby tylko tego się trzymali, tego prostego przykazania Bożego. Drugiego przykazania Bożego. Gdyby tego się trzymali. To wiedzieliby, co należało zrobić. Ale oni robili to, co dobre w dobrych ich oczach. O kapan. Posągi, no no, dobrze byłoby mieć takiego ze sobą w pewnym czasie, tam zastanawiać, tylko to kapłana, kapłan nam powie w prawo, no to idziemy w prawo, kapłan powie w lewo, to idziemy w lewo. Posąg się przechyli w jedną co idziemy. Po prostu no, dużo prostsze, nie, niż teraz studiować to Słowo Boże dzień i noc, rozmyślać o nim, kiedy wstaje się kłaść, To kapłana idziemy, kapłan nam powie, ciach, ciach. Szybko rozwiązanie, tak tamtym powiedział, nie? Proste, dużo prostsze byłoby tak. Nie myślicie? Kto, kto tam by się męczył każdego dnia, że tą Biblię czytać i zastanawiać się, i myśleć, i na kolanach przed Bogiem szukać tego, co mój Pan chce ode mnie. Lepiej zadzwonić tam do kogoś, zapytać się, lepiej gdzieś tam pójść tego. Ktoś niech mi powie, co ja tu będę szukał, co ja będę pościł, co ja będę tutaj sobie jakąś krawicę zdał. Prosto, łatwą droga, jakąś trzeba sobie znaleźć, nie? I ludzie zawsze potrafili na skróty, wiecie, znaleźć Bożą wolę. Tak im się wydaje. Takim im się wydaje, że mogą na skróty do Pana Boga. Że mogą tak łatwą drogą, tak prosto, tak bez, bez jakichś wysiłku, bez jakichś wyrzeczeń, bez jakichś tam... Po prostu tylko tak znaleźć dobrego człowieka, tylko na dobrą konferencję pojechać, tylko książkę dobrą przeczytać, tylko film jakiś obejrzeć, albo jakąś może muzykę bo albo ktoś może ręce włoży na mnie, jakiś specjalny wielki brat. I wszystko się rozwiąże, wszystko od razu pójdzie łatwo tego, będzie fajnie. No. ludzi tak myśli, taki, szukają sobie takiego bożka, wiecie, takiego, takiego drewnianego, który im tak szybko usłuży. Którego postawią tam, gdzie chce, który im pokieruje z nimi tak, jak odpowie im szybko i, i po sprawie. No i co zrobili? Jacy to byli wierzący. <śmiech> Skierowali się więc tam, ale nie żeby zburzyć te włożki, nie żeby Michaszowi wytłumaczyć i przemówić do rozsądku. Wstąpili do domu młodzieńca Lewity, do domu Michasza i zapytali o jego zdrowie. No jak się masz, co słychać? Zdrowy jesteś? Nie boli cię ręka? Nie boli cię nic? Nie masz grypy? To dobrze, zdrowy był. I 600 sześciuset mężów w rysztunku bojowym Danitów stało u wejścia bramy. Owych pięciu mężów zaś, którzy wyszli, aby prześpiegować ziemię, wstąpiło tam, zabrało posąg i kapłański i bożki domowe i posąg lany, a kapłan stał u wejścia bramy, podobnie jak tych sześciuset mężów w rysztunku bojowym. Gdy zaś oni weszli do domu Michasza i zabierali posąg i efat kapłański i bożki domowe i posąg lany, rzekł do, do nich kapłan, – Cóż to robicie? – Zobaczcie, Pana Boga mu kradną. Nie. Nie? Zabierają mojego Boga. To taki Bóg, wiecie, że trzeba go pilnować, żeby ktoś go nie ukradł. To taki Bóg, którego trzeba strzec. Bo jak przyjdą się nieść, to ci zabiorą takiego twojego Boga. Co wy robicie, ludzie? A oni mu powiedzieli, zamiknij. Cisza. Nie odzywaj się zamknij usta, zamiknij połóż dłoń swą na ustach swoje i chodź z nami i zostań u nas ojcem i kapłanem o, ta propozycja nie do ma odrzucania on tutaj u takiego Michała, który tam mu, yy, za parę srebrników rocznie coś do jedzenia i jakieś szaty a tutaj nagle taka propozycja to już nie taka mała parafia oni mówią, czy lepiej ci być kapłanem w domu jednego człowieka niż być kapłanem całego plemienia i rodu w Izraelu to dopiero awans człowieku dostaniesz ty będziesz naczelnym prezbiterem w całym kościele tutaj, w całym plemieniu człowieku udobruchał się więc kapłan Więc tam dokładnie jest napisane ucieszyło się serce kapłana tak, tam jest u Ciebie rok, czy nie? Ja, tak? Dobrze tam tłumaczę. Serce się ucieszyło mu. Nagle, wiecie, o, myśli sobie, co mi ten Micharz obchodzi? Co ja będę mu schorzył? Nagle, wie, szybko się zmienił światopogląd. Najpierw był taki wdzięczny, że ten go przyjął, że ojcem go uczynił swoim i, i, i traktował go jako syna. A tutaj ci mu zaproponowali lepszą posadkę, lepsze warunki, to, to mu się serce ucieszyło już nie biadał nad nosem Jehasza, bo to taki kapłan właśnie taki najemnik, taki sługa który nie, nie służy Bogu który nie interesuje go co i co, co ten nad nim myśli ale taki który właśnie według pożądliwości serca służy tam gdzie mu więcej zapłacą tam poleci tam gdzie mu coś ciekawszego zaproponują to zaraz to wszystko inne zaschawi to już ten zbór nie jest dobry to już ten brat nie ten, to już, już będzie na tamtych wiecie a tamty o, o, o, bo tam więcej coś dali to jest takie serce to jest takie myślenie, to jest taki kapłan taki najemnik jakby przyszedł wilk to by zwiewał, żeby go nie podrósł a jak przyszli z lepszą ofertą to zaraz mu się serce cieszy tutaj coś lepszego nastanie na czymś większym go postawił. o honorów teraz będzie miał więcej patrzę, że czas mi tutaj mija i niestety nie do końca tego, co tutaj zamierzam a to, na co chcę zwrócić Waszą uwagę co próbuję od samego dzisiaj początku powiedzieć to to, że nasze ludzkie serca nasze chodzenie według naszego i naszego mniemania jest błądzeniem jest jest taką drogą która może nam się wydawać tak jak temu teraz się wydaje o jak to będzie lepiej, jaki to sukces będzie może nam się wydawać że coś osiągamy może nam się wydawać, że jakoś się trzymamy i że sprawy wiecie, dobrze się układają, tak Ci nic też myśleli że teraz to już wiecie będą mieli kapłana swojego własnego i te bożki swoje będą mieli i wszystko będzie tak się tam lepiej układało, że do tej pory tego wszystkiego nie mieli ale końcem tego zobaczycie jakie będzie, jakie będzie zniszczenie w tym plemieniu to plemię stanie się twierdzą chwalstwa, aż, aż, aż do czasów niewoli aż do czasów niewoli przez tyle stuleci w plemieniu Dana będzie ciągłe bałwochwalstwo. Będzie ciągłe odstępstwo. Będzie, będą, będą tym kamieniem obrazy dla całego Izraela. Zobaczcie, zaczęło się od jakiegoś małego Michasza, który okradł swoją matkę. I to wszystko później tak się potoczyło. Nie zdajemy sobie sprawy nawet, jak te nasze małe kroki postępowania według naszego własnego mi się, do czego to zaprowadzi. Jakie to będzie miało konsekwencje nie tylko dla nas, ale często dla całych innych rodzin, teraz miast i kraju. Nawet nie wiemy, jakie to może mieć poważne konsekwencje. Z drugiej strony mówiliśmy o tym Bożym zamiarze i Bożym porządku. W Jego Królestwie. O tej właśnie alternatywie dla chodzenia według własnego mi się i kierowania się tym, co nam się podoba. Tego dobrowolnego poddania się w ręce tego, który wie lepiej. Tego, którego dobroć nie jest tak jak nasza, chwiejna. Którego lojalność nie jest zależna od jakiejś rzeczy, której można byłoby go przekupić i namówić na cokolwiek. Który jest wiecznie ten sam. Który jak coś powie, to nie zmienia swojego słowa. Ale który zawsze za tym stoi, co powiedział. Który jest wierny. Który jest sprawiedliwy. I nasze życie codzienne jest, jest, jest pełne takich wyborów. I możemy właśnie albo szukać jakichś dróg, dróg na skróty, albo możemy po prostu kierować się tym, co nam nasze własne w serce podpowiada tym, co nam się wydaje co nam się chce albo możemy szukać naszego Boga rozmyślać o Jego Słowie w dzień i w noc starać się zrozumieć jak tylko możemy w naszej słabości Jego Słowo i wołać nieustannie do Niego, żeby nas kierował żeby nas prowadził żeby jeśli zejdziemy na złą drogę, wyprostował nasze ścieżki żeby On był naszym pasterzem, za którym podążamy Wtedy mamy zapewnienie jego błogosławieństwa, Które też będzie przebierało różne formy, ale będzie zawsze błogosławieństwem. Którego nigdy nie będziemy żałować. Jakkolwiek mogą wyglądać nasze okoliczności. Jeśli Pan nas błogosławi, jeśli mamy Boga, mamy wszystko. Mamy wszystko, czego potrzebujemy do życia i pobożności. I to jest prawdziwe życie tak naprawdę. Pochylmy nasze głowy w modlitwie, proszę kochany Panie dziękujemy Tobie za tę możliwość by rozważać dzisiaj Twe Słowo prosimy by Twój święty Duch był tym który to Słowo Zaszczepi w naszych sercach I objaśni nam jeszcze pełni Nie tak jak człowiek może Ale właśnie w tym, tym, tym Panie co, co, co Ty zawarłeś w tym słowie To co Ty natchnąłeś w tym słowie To co Ty możesz powiedzieć I co Ty możesz uczynić tą, tą, Tym fundamentem naszego życia Na którym faktycznie będziemy Żyć i postępować Ku Twemu upodobaniu Prosimy, kochany Ojcze zapieczętuj to, to słowo w naszych sercach daj nam o nim rozmyślać i niechaj szatan nam nie wykradnie nic z tego, co Ty do nas powiedziałeś co Ty nam objawiłeś prosimy prosimy zachowaj nas od samowoli życia według własnego się. wybacz nam, kiedy odrzucamy Twoje panowanie nad nami, kiedy gardzimy Tobą, uważając, że nasze widzimy się, nasze pomysły są lepsze. Wybacz nam, Panie. Wybacz nam. Daj nam tą, tą, tą wiarę, by, by wiedzieć, że jesteś dobry, że jesteś doskonały, że to wszystko, co zamierzasz, to wszystko, co zakazujesz, to wszystko, co nakazujesz, jest, jest dobre. I że jedynie wtedy Panie możemy w naszym życiu zbierać dobry owoc jeśli Tobie się poddamy w tej ufnej, wolnej nieprzymuszonej ale z głębi naszej serca decyzji by za Tobą iść Tobie służyć i każdego dnia będziemy wierni tej decyzji prosimy kochany Panie to pomóż każdemu z nas żyć pod Twoim panowaniem zgłębianiu Twojego słowa poznawaniu Twojej woli i pełnieniu Jej serca prosimy, Pomóż. bo wiesz, żeśmy słabi wiesz, że i my jesteśmy podatni na te wszystkie pokusy kłamstwa i łudy tego świata i te wszystkie rzeczy które łechcą nasze ego i zachęcają nas do takiej wolności która prowadzi do niewolnictwa grzechowi Pomóż nam, prosimy Chcemy przy tej okazji modlić się o naszą władzę i dziękować Tobie za tych, których nad nami postawiłeś i prosić, byś ich błogosławił i udzielał im wszelkiej mądrości i prowadził w ich decyzjach. Abyś też strzegł nas przed taką właśnie postawą, jaka jest w wielu sercach w naszym kraju, takiej jakiejś pogardy i wyśmiewania się i lekceważenia i oszukiwania władz. Pomóż nam Panie, abyśmy i w tej sferze nie grzeszyli, ale mieli właściwą postawę wobec przez Ciebie ustanawionego porządku i byli uczciwymi. Pomóż też Pani nam w Twym Kościele nie pożądać jakiejś pozycji czy takiego papierowego autorytetu ale rzeczywiście mieć tą postawę sług uniżenia jedni wobec drugich nie narzucania nikomu swoich poglądów ale raczej bycia przykładem dla innych bycia zachętą i pomocą i błogosławieństwem dla siebie wzajemnie dopomóż nam kochany Panie dopomóż proszę